2 tygodnia 2014 roku przed mikrofonem Borys Kozielski, jestem ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa. I Szymon Grabarczuk w, w Lublinie. Dzień dobry. Już zaczęliśmy tutaj rozmawiać wcześniej, ja musiałem powstrzymać i puścić sygnałówkę, bo, bo byśmy stracili, no słuchacze chcą też posłuchać, także dajmy im tę szansę. A o czym, o czym tak rozmawialiście? Powiedzcie. W takim razie pochwalcie się. Szymon? No dobrze, to ja. O funkcjach eksperymentalnych. Funkcje eksperymentalne w Wikipedii pojawiły się. Czy one już Wiesz, są... To czas temu, dłuższy. No właśnie na nie trafiłem ostatnio, szukając daty, znaczy możliwości wpisania swojej daty urodzi bo przeszukiwałem statystyki, znalazłem statystyki wieku polskich wikipedystów, ale tak się zastanawiałem, czy ja tam jestem ujęty w tych statystykach i tak nie przypominam sobie, żebym gdzieś podawał datę urodzin. Czy ty wiesz, Szymon, jak, jak to się generuje, ta tabelka ze statystyka Ale to w ogóle nie ma nic wspólnego z funkcjami eksperymentalnymi. No nie ma. Ale w ten sposób trafiłem na te funkcje eksperymentalne, i mi tam mignęły Aha, przy okazji. Tak, tak. A to bar w bardzo ciekawy sposób musiały mignąć, skoro jeden nie ma nic do, do wspólnego z drugim, ale no, może, może, nie wiem. Eee, A czy nie jest tak, że robi? funkcje eksperymentalne pojawiają się na górze, w pasku, po prostu tam, gdzie dyskusja jest strona użytkownika? Tak. No, no to może dlatego, akurat tą no tak, stronę miałeś tak, otwartą tak, i, y -y. i wtedy to się pojawiło. No tam szukałem w tych zakładkach i właśnie w ten sposób trafiłem do nich. A, bo może tak chciałeś tworzyć w preferencje i tak dalej i sobie piknąć no też funkcję No dokładnie. Może tak, mhm. może tak. No dobrze, ale przejdźmy, może, może przeczytajmy, o czym będziemy mówić najpierw. E, dziś e, mamy kilka tematów e, z Wikipedii. Warszawskie Otwarte Wiki spotkanie, które odbędzie się w niedzielę, 19 stycznia, już za tydzień. To już właściwie tematy są mówione. <śmiech> Jeśli ktoś chce, to zapraszamy do zapisania się. Link jest oczywiście w notatkach do naszej audycji. Omówimy najczęściej oglądane w zeszłym tygodniu, to, to też ciekawa statystyka polskiej Wikipedii. Może uda nam się posłuchać polskiej Wikipedii, jak edytują wikipedyści. Kolejny temat dość kontrowersyjny to edycja artykułów za pieniądze, to też będziemy o tym mówić, i właśnie funkcje eksperymentalne to wrócimy do tego tematu, który, którym zaczęliśmy dzisiaj rozmawiać jeszcze nieoficjalnie przed rozpoczęciem audycji. Z wolnej kultury kilka tematów chyba nam się uda też poruszyć. Jest bardzo ciekawy artykuł Tomasza Ganicza na temat otwierania zasobów instytucji publicznych. Komisja Europejska prowadzi konsultacje w sprawie reformy prawa autorskiego. Dozwolony użytek prywatny i tutaj też są kontrowersje Lista zbiórek portalu, portalu Wolne Lektury, to tylko zaznaczymy, gdzie jest i, i w notatkach jest umieszczony link. OSM na urządzenia Garminowe, to ciągle temat nierozwiązany i przeskoczy chyba na następny tydzień znowu, bo będę starał się z kimś porozmawiać, kto się na tym bardziej zna. Może się uda zaprosić do, do mikrofonu. Nagranie hejnału już w tej chwili jest w dwóch artykułach na polskiej Wikipedii. To o czym rozmawialiśmy tydzień temu po audycji, e, o tym dźwięku, który udało mi się nagrać w Warszawie na Placu Zamkowym no jest już w Wikipedii. Zobaczymy czy nadal jest. E, o plagiatach jeszcze spróbujemy porozmawiać. I jeszcze jeden temat tutaj się pojawił. Zdrojewski. Założenia ustawy o finansowaniu mediów publicznych. Gotowe. Potrzebna zgoda polityczna. To się nie dubluje. Nie. Yy, tak, bo to jest, to jest nowa, nowa rzecz, ale sprawa już dosyć długo trwa. No to cóż, to zaczniemy chyba w takim razie od samego początku, czyli od miejsca, w którym jesteśmy. Te wszystkie dźwięki, które dochodzą do nas, to są dźwięki yy, Klubo kawiarni Mito przy ulicy Warińskiego 28 w Warszawie. Tu jest bardzo gościnnie, może troszkę głośno, ale udało nam się ściszyć muzykę, która z głośników tutaj biegła, żebyśmy mogli spokojniej porozmawiać. Mam nadzieję, że te dźwięki to Wam tak bardzo nie przeszkadzają słuchaczom. Jesteśmy w przestrzeni otwartej, przy oknie siedzimy. Na zdjęciu można zobaczyć, od jakiegoś czasu robimy zdjęcia sobie podczas audycji. Znaczy automat bardziej robi nam zdjęcia. Jest tutaj fantastyczna wystawa Czaszek. Która w zeszłym tygodniu była instalowana, już w tej chwili jest wszystko wyeksponowane i w poniedziałek jest otwarcie tej wystawy. Także, jeśli ktoś ma ochotę, zapraszam na stronę mito.art.pl. No i bardzo jesteśmy wdzięczni, że możemy tutaj się usadowić. To jeszcze a propos miejsca. Tutaj za tobą, Borys. Jest jakiś ciekawy wykład o włóknach. Włóknach, włókna chemiczne, naturalne. Widzę stąd, bo mi plakat zasłania, ale. Yy, ale to swoją drogą. Yy, czy my może nagrywamy ten wykład? Nie, nie, niestety nie nagrywamy, Jeszcze nie nagrywamy ale okay. mamy kłopot tutaj z informacją o tym, co będzie, czy coś można będzie nagrywać, czy nie będzie można nagrywać. No, jesteśmy tutaj coraz częściej jest szansa, że nawiążemy bliższą współpracę. Okay, to mam... Ale tutaj właśnie to, to nie jest tak, że to wszystko organizowane jest przez tą klubokawiarnię. Mm -hmm. Tylko ktoś po prostu sobie miejsce Ta, zarezerwował. Dokładnie, Tak okay. samo jak my zrobiliśmy to na warszawskie otwarte wiki spotkania w niedzielę 19 stycznia, e, to od jutra za tydzień. 19 stycznia będzie kolejne spotkanie, już nie w tym samym miejscu co poprzednio, nie w państwo miasto, tylko właśnie tutaj w kawiarni Mito. No i właśnie dokładnie tamtą przestrzeń zajmiemy taką za szybą, za szybą która jest przesuwana więc też spróbujemy tak się troszeczkę odgrodzić myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, że szyba, niby zamknięta przestrzeń w sensie jest ściana, tak, ale jest szyba, jest przezroczyste, czyli wszystko widać, co się dzieje, tak to jakieś może być zachęcające. No ja jestem pełen podziwu w ogóle tutaj dlatego designu całego, naprawdę no, przyjemnie tutaj Przyjść i popatrzeć, po prostu. To jest nieustająca wystawa. Nawet butelki, które tutaj są z sokiem pomarańczowym i z alkoholami. Też Nawet to rury wyglądają. od klimatyzacji są chyba elementem wystawy. Tak, no, jest fantastycznie, naprawdę. I zdjęcia tego nie oddają. Ja próbowałem porobić tutaj zdjęcia takim no, zwykłym aparatem, nie jakimś tam super profesjonalnym, ale, ale nie oddają tego klimatu. Yy, zwłaszcza, że no naprawdę i, i smaczna kawa, i. A, już skończmy tą reklamę naprawdę fajne miejsce dużo książek, nawet można tutaj wypożyczyć iPada, wyobraź sobie no właśnie słyszałem w tym wystąpieniu, które nagrałeś, że, że, że można wypożyczyć i przetestować na nim książkę tak? znaczy kupić na niego książkę, żeby no właśnie. móc sobie ją przeczytać, fajny pomysł, podoba pomysł mi się. pomysł niesamowity, jeśli ktoś chce się dowiedzieć więcej o tym miejscu właśnie tak jak Marek mówi, nagrałem rozmowę z Pawłem Ambroziewiczem, nie wiem czy Paweł, tak przekręcam może imię w tej chwili na temat tego miejsca dla Wikiradia, także jeśli ktoś chce posłuchać całej tej rozmowy około 20 minut trwa to zapraszam na stronę wikiradio.podcasty.info no to już mamy warszawskie otwarte wiki spotkania My prawie za sobą Szymon, tobie uda się dotrzeć za tydzień bo to będzie jednocześnie święto wikipedii tak, no zobaczę jak to wyjdzie no biorę pod uwagę to, że będę w Warszawie. Aha, no to super, to fajnie, to zapraszamy w takim razie. Eee, wszystkich zapraszamy. Tutaj już staramy się też poinformować w tym miejscu, jakiś plakat zrobić, żeby ci, którzy tutaj przychodzą codziennie, a pewnie jest sporo takich bywalców, żeby zobaczyli, że mogą też przyjść na nasze spotkanie z wikipedystami. No właśnie, to co? To ten temat mamy już ogarnięty, najczęściej oglądane. Yy, jeszcze jedna uwaga tygodnia. do warszawskich otwartych wiki spotkań. Yy, jest wpisane prezentacje, ale chyba się jeszcze nikt nie zgłosił, także zapraszamy przy okazji do zgłaszania się z jakąś, jakimś tekstem. No właśnie, Szymon, Ty zdaje się miałeś prezentację, która niestety nie zmieściła się w zeszłym wydaniu, <śmiech> w jakichś spotkań. Nie nie, nie, nie, nie, nie prezentację, tylko raczej kilka słów od członka komisji Wikigranty. A, no właśnie. No to, no to będziesz miał chyba szansę, żeby spokojnie omówić. Jak pierwszy się zgłosisz, no to będziesz miał chyba dużo czasu na to. Yy, nie wiem yy, tak naprawdę, przybędę, więc yy, póki co się z niczym nie zgłaszam, yy, też... Yy, yy, głupio mi się wpisywać do tej sekcji prezentacji dlatego że prezentacje mają inny charakter. Znaczy, ja bym tutaj y, bronił tego, żeby to nazwać prezentacją. Prezentacją bym y, nazywał y, wszystkie krótkie formy, w których jeden człowiek mówi coś do innych ludzi. Nie... No owszem, tylko że te prezentacje, które tam Kli y, y, ogarnia, no to one są przez niego filmowane, a mojego wystąpienia po prostu nie ma sensu filmować. To wszystko jest w internecie, naprawdę. Okay. To, to jest zupełnie inny charakter. A to częste podejście, właśnie ludzi, którzy nie lubią być filmowani. <grych> ale to mnie nie o to nie mówię, chodzi. nie może nie lubię być filmowany, po prostu nie ma, nie ma sensu. Znaczy, to Filmować nie robię... może nie ma sensu, skoro będziesz tylko ale mówił, nagramy. ale hmm. nagrać audio samo myślę, że jest sens. Okej, okay, no jeżeli ktoś lubi wszystko nagrywać, tylko że to jest <grych> trochę tak jak taka y, f, dla mnie tak taka jak, jak yy, przyjeżdżają yy, turyści gdzieś z Azji wschodniej i chcą mieć na wszystko zdjęcie i chodzą i tylko pyk pyk pyk pyk ale zdjęcia to, Więc wiesz oni to robią dla siebie oni minut robią, za minut mogli sobie... ale robić. oni to robią dla siebie a my to robimy dla innych Także... a dla innych to proszę bardzo yy, Wikimedia Polska Wikigranty koniec tematu no nie każdy lubi czytać niektórzy lubią słuchać bardziej niż czytać Okej. Okay. albo oglądać no żyjemy w erze obrazkowej niestety i często nawet teksty, które są, powinny być czytane w formie wideo są łatwiejsze w odbiorze. No tak, tak to jest chyba teraz, tak mi się wydaje przynajmniej. Na przykład studia Akantus, które nagrywało piosenki, dopóki nie zaczęli robić z tego wideo, no to ten nie miało żadnej popularności. W tej chwili no, biją wszelkie rekordy i rośnie im bardzo popularność. Tylko dlatego, że włączyli kamerkę podczas, podczas rejestracji dźwięku. Dźwięk jest wysokiej jakości, wideo mniejszej, ale razem. Tworzy to jakąś wspólną całość. I to jest takie wideo z nagrania tej piosenki. Znaczy, człowiek stoi przy mikrofonie, ma Ta. tam jakieś słuchawki mm -hmm. no w zasadzie nic, to nie jest forma, troka, która coś mm -hmm. wnosi do treści. Tak? No i co to chodzi. Tak samo cała masa wykładów jest nagrywana na wideo, właśnie, a nie, nie w formie audio. No i to obciąża łącza, na przykład. Dla mnie to jest troszeczkę bez sensu. A poza tym nie można sobie oglądać tego albo słuchać jadąc samochodem. No bo, bo YouTube no, trudno oglądać kierując jednocześnie. Samochodem. No ale dobrze, to wróćmy do, do tego tematu, o którym mówiłem, że trafiłem na strony z, ze statystykami. No i taka jedna z ciekawszych stron dotycząca statystyk to najczęściej oglądane w polskiej Wikipedii w tym tygodniu. Myślę, że to może stać się naszym tutaj głównym punktem. Bo ponieważ my się spotykamy też mniej więcej co tydzień, więc jakiś taki przegląd tego, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu, jakie hasła były najbardziej popularne, to jest jak najbardziej wskazane w naszej audycji. I zauważcie, przepraszam, że przerwę, są takie, takie hasła okolicznościowe, tak jak gender tak, czy, tak, czy Robert Lewandowski, są takie, no i Puchar Świata Wskazów Narciarskich 2013 14 ale jest, no oczywiście jest Polska dlatego, że to jest zawsze często wyświetlane, ale chciałem zwrócić uwagę, dziesiąta pozycja format arkusza. No on tak on nie znika, prawda? Bo tutaj on już nie znika. tydzień temu rozmawialiśmy o tym, że format arkusza był chyba jednym z najczęściej wyszukiwanych haseł w 2012 ro Pierwsza 13 roku w tak? pierwszej dziesiątce się znalazł tak no i rzeczywiście widać, że trzyma się twardo. W, w pierwszym tygodniu również ma 19 tysięcy wyświetleń. No, znalazł się tutaj na dziewiątej pozycji Andrzej Turski. Na ósmej pozycji Warszawa. To chyba bardziej uniwersalne hasło. To znaczy w sensie, że, że nie wynika to z jakichś wydarzeń, które ostatnio w Warszawie się zadziały. Robert Lewandowski, no to chyba kwestia tego transferu w świecie piłkarskim, dlatego tutaj więcej tego jest. Puchar Świata w skokach narciarskich oczywiście no, na szóstym miejscu wiadomo dlaczego, a właśnie się odbywa. Zresztą tam jakiś tragiczny wypadek był, nie wiem, czy widzieliście jak to... Jak to... Nie aż tak tragiczny jak się okazało, ale, ale no, wyglądał fatalnie. Wyglądało to okropnie i oczywiście wszystkie telewizje musiały w pierwszych minutach swoich wiadomości pokazać to co było bardzo przykre, yy, przykrym zdarzeniem, nie tylko dla, dla tego, kto yy, no, się potłukł dosyć mocno. A właśnie wiesz coś na temat jego zdrowia, jak już o tym mówimy? Oczywiście, znaczy ja się, yy, jak to chyba, nie wiem, statystyczny Polak od... Od początków Małyszomani się interesuje tym sportem i nie przestałem się tym interesować, kiedy Małysz skończył karierę. No, Tomasz Morgenstern upadł już po raz któryś w, swoim, w swojej karierze. Chłopak ma 27 lat, jest bardzo utalentowany i utytułowany. Ma świetną technikę, także umie spadać też, na szczęście. No i na wielkim obiekcie w Bad Mittendorf. Jednak umiał sobie jakoś tam poradzić z wiatrem. No i upadł tak, że najpierw się wydawało, że będzie trage tra tragedia po prostu. No, no tak to wyglądało. Potem się okazało, że tylko tam e, nie dość, że logicznie mówi i rusza kończynami, to jeszcze e, jego płuca nie są tak strzaskane, jakby się wydawało. No i ogólnie wyjdzie z tego. Mhm. No to naprawdę cud chyba, że, że tak, tak wyszedł bez szwanku niemalże. Pewnie kilka tygodni poleży jednak w szpitalu. No oczywiście, oczywiście. Mm -hmm. Tylko chodzi o to, że e, to nie jest e, ta skala tragedii, jaka no tak. się wydarzyła e, Michałowi Szumacherowi. Mm -hmm. e, na piątym miejscu Zbigniew Brzeziński. To nie wiem dlaczego. Urodził się 28 marca 28 roku w Warszawie. Być może też coś było na ten temat w mediach, ale jakoś do mnie nie dotarło w każdym razie. Polska na czwartym miejscu, 35 898 wyświetleń. Mariusz Trynkiewicz, to już zupełnie nie wiem, skąd się to wzięło. Polski seryjny morderca, aha, to może w związku z tym, z tym, że on wychodzi na wolność, czy to nie jest ten? Może? Ja nie słyszałem o nim nic, także nic nie wiem, ale właśnie dostałem informację, tak trochę przerwę nasz, nasz mhm. układ. Yy, pojawił się artykuł na temat yy, warsztatu edukacyjny na temat współczesnej Polski, i jest wpisane, uczestnicy programu wezmą również udział w pierwszym projekcie dotyczącym Wikipedii w szkole. Czy wiemy coś na ten temat? To organizuje Fundacja Geremka. Nie, ja pierwszy. Dowiemy słyszę. się. Dowiemy się, myślę. Yy, ale, tak, ale to czy możesz podesłać mi, mi link? Yy, tak, tak, już ci, już ci wysyłam. No to koniecznie link też do notatek w audycji. Poprosimy, żeby inni też mogli sobie kliknąć. Tak, to za chwilę. Na drugim miejscu, ja będę nieustępliwy, gender albo gender, jak to niektórzy mówią, szuka się informacji na ten temat, bo rozpętała się burza. I na pierwszym miejscu Simone de Beauvoir. Nie wiem, jak to się czyta Buvoir. po francusku. Beauvoir, tak? No, ty to jest nasz język Buvoir. francuski, więc to... Chyba lepiej ty przeczytasz. I to właśnie jest chyba feministka, która do której odwołują się hasła, y, y, znaczy wpisy w hasle gender, prawda? Tak mi się wydaje, że to. I ona tutaj pobiła dosyć sporo, bo 141 tysięcy wyświetleń, a gender ma 102 tysiące wyświetleń, także prawie o pół, pół raza więcej. Niż, niż gender. I w zeszłym tygodniu to troszkę inaczej wyglądało, odwrotnie. To znaczy, gender było na pierwszym miejscu, na drugim e, Simon. E, gender czy gender, nie jestem pewien. Jak to powinniśmy czytać już? Czy można spojrzeć, jeszcze nie? Jest napisane, czytaj gender. E, aha, okej. Okay. Niech będzie gender. E, w sekcji w, w antropologii ma w, e, wstawiony szablon prośby o źródła, Także myślę, że warto by gdzieś zrobić jakąś taką listę, żeby te najczęściej odwiedzane hasła się nam wyświetlały, nie wiem, czy w ostatnich zmianach, czy gdzieś, żeby zwrócić uwagę autorów na nie, także że to są hasła często wyświetlane, może ktoś jest w stanie je poprawić, tak, coś, coś pod tym kątem może warto by pomyśleć. Mhm. To taka propozycja na, na, na żywo, że tak powiem. Teraz... Kolejny punkt, wy niestety tego nie słyszycie, ani Marek, ani Szymon z Lublina, bo na żywo włączyłem w tej chwili dźwięki polskiej Wikipedii. W nagraniu audycji będzie słychać takie, o właśnie, takie brzdęknięcia. Ja nie słyszałem sobie otworzy, tak, to jest ta strona, o której kiedyś już wspominaliśmy, tak? Tak, Jak wspominaliśmy kiedyś, ale wtedy nie było jeszcze możliwości wyświetlenia samych edycji polskiej Wikipedii. W tej chwili już e, można zaznaczyć, że to ma być Polska. No, chyba dwa razy o tym wspominaliśmy. Yy, wydaje mi się, że była taka opcja, ale być może pamięć mnie myli. Yy, wtedy jeszcze nie było opcji, żeby polskojęzyczna. Więc tutaj teraz jest dużo więcej do wyboru. Oprócz tego y, ludzie, którzy to stworzyli, stworzyli też bardzo ciekawe, inne statystyki y, takiej świetlnej mapy Wikipedii. Wybierasz sobie też język i wyświetlać jak gdyby rozjaśniając się punkty na mapie świata te, w który, z których są edycje prowadzone. I jeśli to jest język polski, no to wiadomo, że Polska, kontur polski będzie bardzo wyraźny, bo, bo tam jest dużo edycji po polsku, ale też na świecie widać i widać jak to się bardzo ładnie układa. Także to chyba umieścimy niedługo jako w ogóle obrazek Wikiradia na jakiś czas na, na Facebooku. Myślę, że fajny pomysł. No tak mało dzisiaj tych edycji. Cztery edycje na minutę, o dwie edycje na minutę w tej chwili. No jest sobota, godzina 14.40. Dzisiaj jest 11 stycznia 2014 roku. Ale jak w tygodniu zaglądałem około 9, no to było znacznie więcej, około 25 edycji. Trochę dziwna minutę. Bo w tych godzinach których ludzie są w pracy zwykle, więc. więc dziwne trochę, no. no może, może przed pracą, może w pracy, może. No, no różnie to bywa widocznie. E, o, teraz trzy edycje były. E, Jedna za drugą, tak, jeszcze jedna. Wyłączę to, żeby nam to tutaj nie przeszkadzało. Jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam do notatek do naszej audycji nowiny.podcasty.info. Tam można znaleźć te, te informacje i te linki. Kolejna rzecz to mm, artykuły za pieniądze. To jest temat o, artykuły w Wikipedii za pieniądze, no bo artykuły za pieniądze to jest rzecz dosyć normalna i powszechna. Natomiast to, że ktoś edytuje i umieszcza artykuły albo poprawia te artykuły za pieniądze budzi duże kontrowersje wśród wikipedystów. No to zapytam was w takim razie po kolei, może Szymon ty zacznij, co ty na ten temat myślisz? Znaczy tutaj akurat mamy do czynienia z nie tematem w ogóle edytowania za pieniądze, tylko problem jest taki, że nasz kolega Oder, e, czyli Tomek e, Kozłowski. Kozłowski, tak, tak, tak mam nazwisko, czyli Tomek znalazł e, e, tak jakieś tam ślady świadczące o tym, że jedna z pracowniczek fundacji e, mogła edytować za pieniądze i, i tutaj e, nagłośnił sprawę na swoim blogu i zaraz właśnie reakcja e, Podacji, i ta y, dziewczyna została zwolniona. Problem w tym, że y, dosyć ostra reakcja. Y, nie wiadomo, jak to zostało zbadane. Nie wiadomo, czy to wszystko jest y, fair i adekwatne do, do, do, do jej jakiejś tam przewiny domniemanej. No właśnie, hmm. ale czy ona jest domniemana, czy jest udowodniona, bo to no jest. Właśnie, no właśnie, no właśnie. Nie wiadomo tego wszystkiego. Przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Może oni zanim jak ją wyrzucili, to z nią sobie poważnie porozmawiali? Nie wiem, nie wiem. No, problem jest taki, że pracownicy fundacji, ich zarobki, ich działanie to jest temat rzeka. Ciężko tutaj powiedzieć coś dyplomatycznie, tak, żeby nikogo nie urazić i żeby nie mijać się z prawdą też. Wiadomo, że wielu ludzi pracuje w fundacji za pieniądze takie no, trochę mniejsze niż mogliby dostawać za ten zasób umiejętności, którymi dysponują. Ehm, ale z drugiej strony fundacja to jest tylko fundacją, nie jest to jakaś tam komercyjna firma. Ehm, mówimy o świecie wikimediów, a nie o wiki, więc nie mamy reklam chociażby. No i fundacja nie może takich rzeczy robić odpłatnie, a, a tym bardziej pracownicy fundacji, którzy... No z tym, że... Ale pracownik nie, po godzinach? Bo właśnie to jest po godzinach, więc to jest bardzo trudna sprawa. To jest wszystko po godzinach. To, co ona sobie robi w swoim domu, no tylko tyle, że być może po prostu nie wypada, żeby pracownik fundacji robił takie rzeczy e, nawet w domu. To, to może trochę tak jakby, jak się jest na świeczniku, to to nie można w ogóle nic robić, co nie licuje z, z czymś, co robimy tylko raz na jakiś czas. Tak jak prezydent nie może pokazać się ubrany w niestosowny, niestosowny jakieś tam ciuchy w niestosownym miejscu, nawet jeżeli nie pełni żadnych, żadnych funkcji prezydenckich. No i nie wiem, sędzia tak samo i tak dalej, i tak dalej. No jeżeli się jest pracownikiem fundacji, to jednak oczy całego świata są zwrócone na, na, na ciebie. No, ale wiesz, ale warto tutaj zwrócić uwagę, że Tomek Kozłowski zaznacza, że nie podoba mu się zachowanie fundacji i zwolnienie y, Sary, y, bo pewnie nie zostało jej to w końcu udowodnione, mimo że to Tomek właśnie wyciągnął y, budzące wątpliwości, jakieś fakty, no to, to, to pewnie, pewnie tak jak większość oczekiwał, że to zostanie zbadane. A zbadane, nie... tak. No raczej wątpię, żeby, żeby on to robił w ogóle w celu wywołania afery. To, to, nie rozmawiałem z nim o tym, ale to, to domyślam się, że to nie było jego zamiarę, żeby w ogóle jakąkolwiek aferę z tego robić. Raczej żeby podnieść taki temat i zastanowić się, co z tym zrobimy. No zwłaszcza, że właśnie napisał, że nie podoba mu się zachowanie fundacji w stosunku do... Sorry. To jest takie przesądzanie, to nie jest y, ładna rzecz, y, ale domyślam się, że y, szefowie fundacji bardziej dbają o wizerunek, mogliby ją zawiesić na przykład, a nie zwolnić, prawda? Do, do momentu, nie wiem, y, zbadania sprawy. Może, no, są pewnie inne metody na to, ale ona została po prostu zwolniona z pracy. No tak, tak. Także... To nawet, y, nawet to nie jest jakaś taka z ostatniego szeregu, tylko Bardziej znana, więc też jakoś tam więcej robiła w tym wszystkim zaangażowana i. Ciężko to oceniać tak od razu po jakimś jednym czy dwóch artykułach. Musiałbym naprawdę poznać temat trochę głębiej. No pewnie ten temat też powróci. Możliwe, że. Ostatnio była dosyć ostra nagonka przecież na filmy PR-owe, które, które zmieniały treść Wikipedii niezgodnie z zasadami. Właśnie muszę się dowiedzieć od Mastiego, czy udało mu się wydobyć statystyki na temat y, takich edycji, które są zgodne z zasadami przez firmy PR-owe, bo w sumie to chyba przecież... Y, to znaczy podejrzewam, że to jest niewykrywalne. To no znaczy, jeśli jest, jest OK, to nikt się na to, to, jest, to nikt nie tak, szuka. Tak, tak, tak, tak, tak, to, to rozmawialiśmy przecież o, na, na tym, o tym na, na ostatnim wowie. No, no. To jest niewykrywalne, y, dopóki wszystko jest zgodne z zasadami. I jakbyśmy się zastanowili, to być może wielu z nas jest takimi pr dlatego, że na przykład jak ja sobie edytuję artykuły prawnicze i tolkienowskie, no to ktoś by mógł mi zarzucić, że jestem takim pr prawniczym, który by nic tylko chciał popularyzować wiedzę o prawie i tam nieść kaganek o światy i tak dalej. No właśnie, granica jest płynna. Granica jest płynna tutaj i wiele tych granic płynnych jest, ale to właśnie ciekawe że to właśnie jest regulowane przez społeczność. To, to znaczy, ja bym tutaj chciał uniknąć robienia takiej, takiej krytyki za samo tylko pobieranie opłaty, tak? Że, że ktoś pobiera opłatę za to, że coś edytuje. Myślę, że jedyne, na co warto kłaść nacisk, to jak on edytuje, tak? Jeżeli on edytuje dobrze, to, to uważam, że nie powinniśmy tutaj z tego robić problemu. Dopiero jak, jak pojawiają się jakieś błędy w tych edycjach, to... To wtedy, wtedy pojawia się problem. No ale problem jest też taki, że o ile jedna, znaczy, jeżeli sobie jedna osoba zarabia tym, to na tym, to, to może zaraz będzie druga, trzecia, dziesiąta, i zaraz się okaże, że Wikipedia jest tworzona przez najemników. Okej, okay, tylko jeżeli zaczniemy robić na tą taką, że tak powiem, nagonkę, może to jest za ostre słowo, to, to zacznie być ukrywane i będzie jeszcze większy problem. Ja bym wolał wiedzieć, że, że ktoś edytuje za opłatą. Chociażby po to, żeby móc go na przykład pod tym kątem bardziej kontrolować, tak, żeby się przyglądać tym jego edycjom, czy, czy one są w porządku. Bo jest tu pewne ryzyko, tak? Ale nie wyciągałbym konsekwencji z samego, y, samego takiego działania, że tak powiem, Porząd jeżeli one jest porządne, to nie wyciągałbym konsekwencji. No pewnie, pewnie coraz więcej będzie jednak. Skoro Wikipedia staje się źródłem informacji i, i jest znacząca dla dla ludzi, no to na pewno tam będą chciały firmy swój wizerunek utrzymać taki jak chcą. Myślę, że warto też do tych firm się zgłaszać i mówić im, im, im słuchajcie płacicie za dziadostwo, tak? Bo ktoś na robi beznadziejne te artykuły i one prędzej czy później wylecą. No więc jak będą wylatywać no to, to, to, to tylko poprawi jakość na przyszłość, tak mi się wydaje. O konkurencji też mogą pisać w końcu. No ale ten temat też zostawmy w takim razie. O tych funkcjach eksperymentalnych teraz porozmawiamy. Tak, a propos funkcji eksperymentalnych ja jeszcze powiem, że jak wszedłem na tą stronę spotkań tych niedzielnych, to też jest tam nie do końca. Coś zrobiłem tak, jak powinno. Bo może A, może powiedzmy no. w ogóle co z tymi funkcjami. Tutaj Szymon nam podsunął, żeby, żeby sobie włączyć. Ja sobie włączyłem teraz na szybko. Znaczy najpierw trzeba się zalogować. Jeśli ktoś nie ma konta, no to, okay. to nie wejdzie. Ale jeśli za, zaloguje się, to może na górnym pasku sobie kliknąć preferencje i tutaj wśród tych preferencji może albo znaleźć... Albo obok preferencji też jest, też, też jest A, taki tak, między preferencjami nieobserwowanymi. Funkcje eksperymentalne. To jak kliknie albo tu, albo tu, wchodzi w taką nowocześnie dosyć wyglądającą, jak na Wikipedii, stronę, gdzie może włączyć różne właśnie te eksperymentalne funkcje. Automatycznie włączaj nowe funkcje eksperymentalne, czyli jeśli ktoś jest takim pionierem doznań wikipedycznych, no to, to może sobie to włączyć. Przeglądarka multimediów, to jest pierwsza z tych funkcji eksperymentalnych. Odświeżona typografia. Edycja wzorów matematycznych za pomocą Visual Editora i w pobliżu to są cztery takie nowe funkcje. Cztery, dobrze mówię? Pięć, cztery. tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery nowe funkcje eksperymentalne. Od razu tutaj jest licznik, że w pobliżu 174 użytkowników włączyło 110 edycje wzorów matematycznych odświeżoną typografię 126. Tutaj gwałtowny spadek, zaraz powiemy dlaczego. Bo coś pewnie z tą typografią jest nie tak. I 215 użytkowników włączyło funkcję przeglądarki multimediów, czyli ona się cieszy największą popularnością w tej chwili. Na to, na to, na to wychodzi. Ciekawe jak to się ma do plików audio, ta przeglądarka multimediów. A zobaczymy. No właśnie, Co jest no to... najciekawsze, mm. przeglądarka multimediów akurat nie wzbudza jakichś wielkich kontrowersji. Może jedyna, jedyny problem to taki, że się trochę powoli jednak ładuje, ale była informacja, że będą pracowali tak bardzo mocno nad tym, żeby szła szybciej i że niedługo ma być... Czy już może teraz, jakoś na dniach, ma być widoczna poprawa. Jeżeli chodzi o edycję wzorów matematycznych za pomocą Visual Editora, tak samo nie ma jakichś wielkich tutaj emocji bo to trzeba po prostu edytować wzory matematyczne, żeby z tego korzystać, no to to jest tylko jakaś tam część użytkowników. No ale że 110 w... użytkowników sobie włączyło tę funkcję, tak jakby 110 używało wzorów matematycznych? Niekoniecznie, po prostu ja mam ją włączoną, dlatego żeby w razie czego móc sobie skorzystać, dlatego że w ogóle lubię sobie testować. Aha, aha, no A w pobliżu to jest, to jest taka funkcja, która umożliwia em, przeglądanie Spisu artykułów, które dotyczą tych miejsc, które są położone blisko miejsca, o którym czytamy w danym artykule, właśnie A, przez hama, nas. No, to ciekawe, bo to właściwie tak sugeruje od razu, że możesz sobie zajrzeć też. Zobacz też, to jest taki, tak. Tak, coś, y coś w tym stylu zobacz, co jest blisko. Tak, tylko to mówimy o bliskości geograficznej, takiej już w świecie fizycznym. Myślę, że to bardzo fajny pomysł jest. To korzysta oczywiście z szablonów współrzędnych, tak? oczywiście. Geolokalizacja. No nie wszystko ma taką geolokalizację, nie każdy artykuł. No nie wszystko ma, aczkolwiek dzięki kilku osobom, na przykład PowerCovid, czy jest 38, to, to w naszej Wikipedii akurat ładnie to wszystko wygląda i, i, i to jest dosyć łatwe do wstawienia. No i potem właśnie chociażby jest wykorzystywane do tej funkcji w pobliżu, a to jest któraś tam któryś sposób wykorzystania tej geolokalizacji. No to, no, to ja sobie włączam. To, to ja sobie włączam. Edycję wzorów e, namówiłeś mnie, też sobie włączę. Odświeżoną typografię. No I tu, tu jest właśnie bardzo ciekawy no właśnie. problem. Obejrzyj. Dlatego... Na razie przeglądarkę multimediów jeszcze włączę, a, a z odświeżoną typografią to poczekam na wasze rady. E, odświeżona typografia, e, kiedy ją włączyli, za, czy, zapowiadała się bardzo ciekawie, dlatego, że zwiększono powierzchnię samej tej właściwej strony Wikipedii. Węższy był ten pasek po lewej stronie i trochę mniejszy też ten pasek na górze. I tego było po prostu więcej. Nie było takich niebieskich linków, ani na górze ani po lewej stronie, tylko były takie bardzo ciemno, szare, czarne. O, to od razu już wiem, że włączam w takim razie. Były, były. A teraz się coś zmieniło? A teraz się coś zmieniło, ponieważ... Aha, słyszę tam siebie. Na no możliwe. Yy, dobra, zdejmuję słuchawki na chwilę. Nie, okej, okay, już jest. Już jest okay. yy, Teraz się zmieniło dlatego, że te linki znowu są niebieskie, ten pasek znowu jest taki szeroki, dlatego, że gdyby był węższy, to wiele napisów tam umieszczonych po prostu by się łamało w dwie linie. I, yy, i to już było niefajne. Yy, jeżeli tak już więcej tych napisów się łamało, to szło wszystko w dół, no ale przede wszystkim co słusznie zauważono niezbyt wygodnie było projektować wszystkie strony w Wikipedii na szerokość na taką całą szerokość, jaką, jaką mamy tego białego pola i jak czytamy sobie artykuły, no to musimy, jeżeli mamy na przykład monitor na 1366 pikseli, albo jeszcze więcej, jeżeli mamy HD, no to musimy sobie patrzeć tak od szpalty do szpalty, naprawdę bardzo długie te no tak. linijki wychodzą. Zauważono już nie, nie wczoraj i nie przedwczoraj, że fajnie jest, jeżeli to jest mniej. I na przykład zauważmy, że... Wiele blogów ma takie niewielkie szpalty, tak? mniej mm -hmm, niż tysiąc mm -hmm. pikseli. Um, I w ogóle um, też ta odświeżona typografia robi no, wiele bardzo dobrych zmian, takie jak na przykład um, zmiana wielkości czcionki na troszeczkę większą, um, zmiana kroju um, czcionki w na, nagłówkach, um, zmiana wyglądu spisu treści, um, zmiana wyglądu um, ilustracji, to jest, to jest naprawdę bardzo, bardzo czytelne, takie, takie estetyczne tylko jest jeden problem, że tak jak mówiłem fajnie, że wpadli na pomysł, że, że strony powinny być trochę węższe ale nie wpadli na jedno, nie wszystkie i na, na twardo ustawili, żeby każda strona w Wikipedii miała 715 pikseli maksymalnie i co się stało? Wszystkie strony typu strona główna, portale wszystkie takie, które były projektowane na konkretną Szerokość, która akurat zdarzyła się większa, teraz wyglądają fatalnie. Nie wpadli na to, żeby zmniejszyć tą szerokość tylko w, yy, tylko w artykułach, a zostawić wszędzie, gdzie indziej. Nie wpadli na to, żeby zastosować jakieś, jakieś takie yy, bardziej elastyczne rozwiązania, tylko ustawili wszystko na 715 yy, pikseli. I teraz na przykład, jeżeli mamy... Yy, na, no, monitor na 1600, 1366, to nam się wydaje, że olbrzymia yy, yy, ilość tego, tego niewykorzystanego miejsca po prawej stronie, yy, to całe białe miejsce, to, to jest jakiś bóg, jakiś, jakiś, yy, mhm, yy, jakiś błąd, błąd wyskakuje. A to okazuje się, że to nie jest bóg, tylko to po prostu tak fatalnie wygląda. Yy, I z całego świata napływają yy, niepochlebne właśnie yy, opinie na ten temat i i mamy nadzieję, że to niedługo się zmieni. Ale chociażby, gdyby jeszcze ten tekst wypośrodkowali do, tego, do tej strony Wikipedii, to już lepiej by było. A to właśnie jest tak po lewej stronie, co się okazuje, że co, przez, co, przez co po prawej stronie mamy no niesamowitą ilość y, niewykorzystanego y, miejsca. Mm -hmm. I tak no, taka działa plama. to pewnie jak ktoś włącza, no to potem może zgłaszać takie uwagi y, do, do tych, którzy znaczy na pewno do nich docierają jakoś te uwagi. a ja nie wiem, czy można oczywiście, zgłosić. Oczywiście, no, tak samo jak sobie włączamy funkcje eksperymentalne, mamy y, tytuł, na przykład przeglądarka multimediów, jest napis ilu użytkowników włączyło tę funkcję, jest krótki opis, ale po, po prawej stronie od, y, od tego nagłówka, tego napisu przeglądarka multimediów mamy takie dwa linki, informacje i dyskusja. Informacja to jest link do wiki, media wiki, czyli tej takiej y, technicznej, y, centralnej, globalnej z dokumentacją. A dyskusja, no to jest właśnie do dyskusji tego anglojęzycznej, właśnie też centralnej, globalnej. No i, e, i tam możemy sobie e, pisać, co nam się wydaje na, na temat danej funkcji. No i było już właśnie sporo komentarzy, że, że to 715 pikseli to jest krok w fajną stronę, ale wygląda okropnie. Mam nadzieję, że to jest przewidywane tylko jako funkcja i nie jest planowane, żeby to kiedyś weszło jako podstawowe Nie, no, oczywiście, że właśnie funkcje eksperymentalne charakteryzują się po pierwsze tym, że póki co są zmienne, dlatego że są eksperymentalne. Nie, no to jasne. Więc to jasne. jeżeli coś włączyłeś, to nie dziw się, że zaraz to się zmieni. Ty nic nie zmieniałeś, oni po prostu ci zmienili, bo ty się, zmieni, ty się zgadzasz testować coś, co jest eksperymentalne samo z siebie. Ale po drugie, to jest eksperymentalne, dlatego że kiedyś tam to ma być właśnie włączone wszystkim ludziom. No właśnie. Czyli to ma być włączone wszystkim znaczy nie, domyślnie, ale to tak, nie tak, ma tak, być tak. włączone, tylko będzie. Tylko niekoniecznie, włączone, jak, niekoniecznie jak dokładnie ta postać tej funkcji eksperymentalnej, którą mamy dzisiaj. Ja, ale, jasne. Oni coś sobie, y, oni wpadli na pomysł, żeby zmienić design. Layout, coś tam i i, żeby, żeby czytało się bardziej estetycznie. No więc zmieniają różne le, drobne elementy, które mają sprawić, że będzie bardziej estetycznie, i w końcu jakaś tam yy, jakieś ustawienie zostanie wdrożone dla wszystkich. Jestem trochę zaniepokojony w takim razie, bo lubię tradycyjne układy stron. Generalnie nie lubię, jak mi się na stronach coś przestawia. Ja wiem, gdzie mam pewne rzeczy i chcę, żeby one mi tam zostały. Bardzo długo nie przestawiają się na ten układ wikipedii, który teraz jest, korzystając z tego starego, to się chyba skórka wektor nazywała, czy jakoś tak? Wektor to jest to, co mamy teraz i właśnie tylko na wektorze działają okay. funkcje eksperymentalne a poprzednia, która była standardowa to jest monobook, monobook czyli tak. popularnie nazywana przez naszych polskich bibliotekarzy książka tak tak tak i z tego układu bardzo długo korzystałem już po wprowadzeniu jako norm, normy tego wektora, e, ale w końcu się nie dało z tego korzystać, bo różne nowe rzeczy były robione na ten nowy układ i musiałem się przestawić. No to, to podejrzewam, że nie tylko z tym będziesz miał problem, bo i przeglądarki też zmieniają standardy, język programowania zmienia standardy, a z, zajrzyj sobie, usiądź sobie przy komputerze, na przykład Windows 98, to zobaczysz, jak dużo się zmieniło od tego czasu i jak wiele funkcji ci brakuje, chociaż tamten jest mały i szybko by działał na dzisiejszych komputerach, ale no już nie da się go używać, bo, bo jest tak, tak niewygodny, Mimo, że wtedy przechodzenie z, 90, z 98 na wyższy model też było trudne i też się wydawało niektórym niepotrzebne, po co, to, po co te zmiany, lepiej zachowywać to co jest. To znaczy zmiany jak najbardziej, ja generalnie y, jestem zwolennikiem, żeby pojawiały się nowe opcje, tak ale bardziej na zasadzie, że by każdy mógł sobie ustawić pod swoim kątem różne rzeczy, a żeby straciło razy takie pojęcie jak standardowy układ. Wiesz co, ale, ale kwestia standardowego układu to jest nic innego, jak układ, który proponujemy nowym użytkownikom. I to mhm. wszystko ma na celu ułatwienie życia. Wiadomo, że jest część ludzi i to jest w ogóle uwaga taka ogólna, czy byśmy mówili o funkcjach eksperymentalnych czy o czymkolwiek innym. Tak, tak. Jest część osób, która nie lubi zmian i oni uważają, że. Znaczy, inaczej, oni nie chcą być na przeszkodzie zmianom jako takim ale uważają, że każda zmiana powinna być z nimi konsultowana jeżeli im się dana zmiana nie podoba to uważają, że tej zmiany nie powinno być i że fundacja, czy pracownicy fundacji powinni brać pod uwagę w ogóle też ich głos jeżeli coś im się nie podoba no to, no to nie uszczęśliwiajmy tych, którzy mogą przyjść jeżeli przez to moglibyśmy unieszczęśliwić tych, którzy już są mówisz, to jest to, co to, co jest włączane nowym użytkownikom. Ja szczerze mówiąc, jako nowy użytkownik chciałbym zwykle, żeby zamiast ekranu takiego, który jakoś tam wygląda, pojawiało mi się okno z pytaniem, jaką chcesz mieć wielką ściankę, jaką chcesz mieć szerokość ekranu i jeszcze mnóstwo innych takich pytań. Żeby... Ale wiesz, ale większość ludzi, ogóle się na tym nie zastanawia, okay, kiedy po Jestem dziwny, jestem dziwny. No, okay. Dostają coś i do pierwsze wrażenie. Dobrze się czuję na tej stronie źle się czuję na tej stronie kiedy czytam vlogi najczęściej czytam właśnie takie mało szpaltowe wąskie takie poniżej tysiąca pikseli i czasem to tak tak. no niezbyt mnie to rajcuje szczególnie kiedy dookoła jest pusta przestrzeń ja się zastanawiam dlaczego, przecież w wikipedii spokojnie sobie czytam na, na te tam powyżej tysiąca tysiąc, nie wiem, 250 może mam, może trochę więcej jak 1366 to jest mój monitor to odjąć sidebar, odjąć małe marginesy, wychodzi spokojnie ponad 1200, no i dam radę. Ale, ale też jest tak, że po prostu wielu ludzi się już jednak przestawia na te mniejsze szpalty. Zresztą ja już też to zauważyłem, że na, tej, na tych węższych szpaltach bardzo wygodnie projektuje się niektóre strony i szablon anonim, czyli szablon który możemy wstawiać na dyskusji użytkowników niezalogowanych, kiedy wykonali jakąś wartościową edycję. I chcemy, żeby założyli sobie konto. To ten szablon niedawno gruntownie przebudowałem i właśnie e, ustawiłem go na maksymalną szerokość, zdaje się, 750 pikseli, i uważam, że taka szerokość jest dużo lepsza w tym przypadku i zresztą nie tylko w tym. To znaczy Także ten, ogólnie to jest dobry kierunek, żeby wszystko było węższe. Y, to, to zwężenie, które Ty robisz na stronach pomocy i w tym szablonie między innymi, y, nawet mi pasuje, tak? Ten, ten układ jest co prawda trochę dziwny i to, to mnie z lekka gryzie, ale generalnie, generalnie mi pasuje. Uważam, że tak mogło, mogłoby to funkcjonować, y, ale, ale niektóre zmiany, które tutaj są proponowane, jeszcze, jeszcze to nie jest to. Warto myślę zauważyć, że wszystkie te elementy, które się tutaj zmieniają w tych funkcjach w tej odświeżonej typografii może sobie użytkownik chyba wszystkie ustawić samodzielnie, to ręcznie, znaczy tak? ręcznie, tak, tylko niestety jest to jest w tej chwili dosyć, dosyć trudne, to znaczy w, na odpowiedniej stronie JS ona się chyba nazywa czy jakoś tak? To jest raczej CSS. CSS, tak. Wpisuje się odpowiednie kody i to się wszystko może zmieniać, tak? Mhm. Się Ale ma... to już trzeba umieć sobie edytować no swoje właśnie. ustawienia CSS. Wydaje mi się, że to wszystko zmierza do tego, żeby treść oddzielić od formy co nie jest łatwym zadaniem, ale właśnie ta forma będzie mogła być modyfikowana, będzie można skórki sobie dodawać, bo to właśnie jest CSS. Mhm. No i to, to będzie znaczy, ostatni skórki, temat już na dzisiaj. Raczej niekoniecznie, niekoniecznie dodawać, ale... Skórki to są pakiety To też, tak. tak? To no CSS to jest właśnie taka skórka. Tak. Jak e, mhm. Ale tu mi chodzi o to, że jest możliwość każdego elementu. No zasobna. tak, no, Wszystko e, I wydaje mi się, że warto by było, żeby zrobić do tego jakiś taki przyjazny interfejs, tak, żeby człowiek mógł sobie mhm. kliknąć pewne rzeczy albo wpisać, a nie wpisywać tych E, 45. Dzimnych. minuta audycji już minęła, błyskawicznie nam dzisiaj zeszło i sporo tematów zostaje na przyszły tydzień. W przyszłym tygodniu spotykamy się w tym samym miejscu, a w niedzielę po nowinach zapraszamy na warszawskie otwarte wiki spotkania. Dziękuję Ci Szymon, że byłeś z nami w Lublinie i dziękuję Ci Marku, do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia, dziękuję. Do usłyszenia.